A jednak, a jednak zwolniło później troszeczkę. Nasza sygnałówka jakoś tak leniwie dzisiaj e, zaczęła wolniej. Potem próbowałem to przestawić, żeby normalnie odtwarzała teraz powoli. Posłuchajmy. No i ja nie będę już tego zmieniał. Nowiny 15 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną w studiu Marek Mazurkiewicz. Tam I Wojtek Pędzich w Gdańsku. Witamy Cię Wojtku. Dobre. No niechcący powstał nam utwór zależny od oryginału, yy, taki zupełnie przekształcony nawet. Czy utwór może powstać niechcący? Na tempo odtwarzania utworu nagle zmieniła jego... Wymowę, nie? No, jego charakter, tak. Taki no, patetyczny, by patetyczny się zrobił, taki. <laughs> może poczekamy na wybory, to wtedy będzie bardziej pasowało. W każdym razie, no, takie urządzenie mam i dzisiaj już nie będę z nim kombinował, wyłączymy po prostu to i cześć. Ale też przyjemnie, prawda? Ciekawe, ciekawe są takie mm, wariacje na temat e, utworu, chociażby w ten sposób. E, dzisiaj mamy w kalendarzu zapisanych kilka informacji, może przeczytam o czym będziemy mówić, o roku obrzędowym z Wikipedią o autykach, którzy edytują Wikipedię. Najczęściej oglądane w marcu będziemy omawiać. Wojtka Mężyka nie będzie z nami, ale on przygotował nam taki zestaw, znaczy takie zestawienie tego, co działo się w marcu w Wikipedii polskiej. Artykuł, co drugi internauta w Polsce zagląda na Wikipedię. 100 wikidays. Nie wiem, co to jest, ale to omówimy dokładniej. I propozycja zmian w confirmation of stewards, czyli potwierdzenie... Stewardów. Potwierdzenia dalszego stewardowania Aha. corocznych, które odbywają A, się równolegle mm -hmm. z wyborami nowych stewardów. Po wyborach odbywają się takie potwierdzenia, że tam dal, nadal chcą być, tak, stewardami? Tak. Mhm. no raczej tak. użytkownicy, znaczy stewardzi decydują się, czy, czy chcą dalej utrzymywać funkcję stewarda no tak. a użytkownicy komentują no, jest propozycja, żeby e, zmienić troszeczkę zapis, no, ale to w trakcie mhm. dobrze, czyli tak, mamy w takim razie rok obrzędowy z Wikipedią chyba tylko ja byłem na tej akcji z naszego grona tak, tylko ty byłeś, jak było? no było fantastycznie Relacje już są fotograficzne zamieszczane w Wikipedia, Wikimedia Commons, można znaleźć w kategorii właśnie rok obrzędowy z Wikipedią no i w podkategoriach rok obrzędowy z Wikipedią w Chobienicach na przykład, ja byłem w Chobienicach, albo w innej miejscowości w Lednicy Górnej i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te akcje są w ten sposób opisane, no, ale wchodząc na kategorię rok obrzędowy z Wikipedią, te podkategorie można znaleźć i zobaczyć, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Są przygotowywane w tej chwili już relacje uczestników. Ja przygotowałem taką relację wideo, film z, z tego pobytu, Wyszedł taki dziesięciominutowy chyba nawet, całkiem długi, jak na moje produkcje, ale jeszcze dopasowujemy napisy. Okazało się, że najwięcej pracy jest z napisami, dlatego że 5 wróciliśmy, czyli pierwszy dzień świąt, późno wieczorem. Rano jak usiadłem do komputera, to zmontowałem po 6 godzinach ten film, no bo był poniedziałek taki spokojny, świąteczny. No i potem właśnie zaczęło się, że a tutaj musi być to, a musi być tamto. Fajnie by było, żeby jeszcze to nazwisko poprawić, bo nie wiadomo, czy to jest ta literka, czy inna, bo tam ręcznie się podpisywali ci uczestnicy i chcemy ich wszystkich tam dopisać, dodać. Przy okazji powstaje logo tej akcji. Jeszcze nie jest na commons, jeszcze nie jest ta wikinka ubrana w wstrój łowicki. Bardzo ładnie wygląda, ale jeszcze nie jest na commons. To musi troszkę potrwać, bo pan Plastyk, który to zrobił z Muzeum Etnograficznego jest tylko dwa razy w tygodniu bodajże w tym muzeum i no i tam formalności musi dopełnić, żeby je... W każdym razie pojechaliśmy samochodem muzeum o godzinie 12.15 wyjechaliśmy z Warszawy, znaczy nie, nie z Warszawy, wyjechaliśmy spod muzeum godzinę i 20 minut później wyjeżdżaliśmy z Brwinowa. Mhm. Czyli droga do Brwinowa trwała godzinę 20 minut. Dziwne, ale takie meandry tam są zawiłe. Niestety z autostrady nie da się zjechać do Brwinowa. No i potem bardzo trudno jest wjechać z powrotem na autostradę. Także nie wiem, czy to błąd kierowcy, czy, czy to błąd burmistrza, który podobno nie zrobił wjazdu tam. Na Może miało być tak ustronnie. <głos> Może nie chciał, tak, nie chciał się tutaj, e, nie chciał, żeby Brwinów było taką miejscowością blisko autostrady i żeby tam dużo samochodów jeździło. E, w każdym razie wieczorem około 18:00 dotarliśmy na miejsce, mieszkaliśmy we wspaniałym hotelu pod Zamcze, e, spotkaliśmy się z, z z miejscowymi ludźmi już, znaczy my się nie spotkaliśmy, tylko grupa etnografów spotkała się już wieczorem tego samego dnia. Ja sfotografowałem piękny zachód słońca, można sobie go obejrzeć, a nie, nie można obejrzeć, no to wstawię jako ilustrację chyba do dzisiejszej audycji. Piękny zachód słońca w Zbąszyniu. Y, udało się złapać i y, y, y, to był taki obrazek z tego dnia właśnie. A następnego dnia przyszedł do nas pan, który y, świetnie gra na koźle, czyli na takich, takiej modyfikacji dud. Czyli to są dudy, ale takie, to są kozły tak naprawdę. Bo to jest w ogóle rejon Kozła, jak się dowiedzieliśmy od naszych kolegów etnografów. To jest jakiś rejon kilku wiosek, w których właśnie ten instrument jest kultywowany, jeśli tak można powiedzieć. No i ruszyliśmy właśnie do, do kościoła, do, do, kościoła do, do takiej świetlicy obok kościoła, ale świeckiej świetlicy z której rozpoczynały się właśnie te obrzędy siwków w Chobienicach. Także bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Tutaj trudno opowiadać, bo trzeba to po prostu zobaczyć. Także jak tylko będzie filmik skończony, to będzie można go znaleźć również na Commons. Tam wszyscy podpisali zgodę do używania ich wizerunku, chociaż większość wizerunków była zakrytych, bo to były takie Twarze, tak, uda, twarze pozakrywane. A udało się rozwiązać te problemy, prawda? Czy to jest utwór, taki strój może? Bo o tym rozmawialiśmy na tym pierwszym spotkaniu. To nie wiem, to już jest poza mną. Okay. To chyba Tomek bardziej by wiedział, co, jak to tam wygląda. No jest dużo wątpliwości, no bo przecież są uczestnicy, którzy... Są mieszkańcami tej wsi. No i jak mamy zdjęcie z ich twarzą podczas tych obrzędów, to tak nie za bardzo wiadomo, czy to już jest ich w ich domu, czy to jest już, bo to często do ogródka wchodzili ci, ci świętujący. I no i tak tutaj są pewne no, wątpliwości. wizerunku. Co, co? No jest to na pewno też kwestia ochrony wizerunku, no czy, czy, czy można ich uznać za wykonujących swoją swoje obowiązki jako osoby praktycznie publiczne uczestniczące w tych, w, tych, w tych obrzędach czy nie, czy to są dalej osoby prywatne. A, troszkę dywagacji na ten temat. To, to znaczy, ci co, ci co jak gdyby prowadzili ten um, obrzęd, no to oni nam podpisali zgodę na wykorzystanie wizerunku. Aha, no natomiast, i... natomiast mam na myśli mieszkańców, którzy tam się zdarzali, prawda? Czy osoby, które przejeżdżały samochodem i zatrzymywano ich i... osoby kompletnie prywatne, tak. No właśnie, no ale widzieli kamery, nie protestowali, nic nie złożyli, żadnych zastrzeżeń, więc myślę, że to chyba można, no. Tak. Trudno powiedzieć. Ciągle brakuje nam jakiejś takiej e, podpowiedzi, jak to robić. E, w każdym razie wyjazdów było sporo, no bo to właśnie obrzędy odbywają się w święta. Może to nie jest najlepszy okres na takie wyjazdy, bo chciałoby się pobyć tam i dokładnie zbadać takie obrzędy i, i pobyć tam na no, cały pełny dzień albo dwa dni. No, ale jednak no, nie da się, żeby święta być zupełnie poza domem i, i, i chociażby tego jednego dnia świąt nie, nie pobyć w domu z rodziną. Więc no, to się nie udało, ale te pozostałe święta, które nas czekają w tym roku, już nie są tak rodzinne i można je spędzić właśnie gdzieś w ciekawych miejscach. Bardzo ciekawe to było doświadczenie. W każdym razie bardzo miło zostaliśmy przyjęci przez miejscową Sołtys, panią Sołtys, panią Lucję Olejniczak, pani Dorota Wośkowia, która jest nauczycielką i koordynuje całe to wydarzenie, też była bardzo miła, sympatyczna, dużo nam opowiedziała. Etnografowie nagrywali wywiady, wideo właśnie z, z ludźmi, którzy tworzą te, tę tradycję, a ja nagrywałem taki filmik właśnie jak gdyby wokół tego, co się działo, czyli wokół tego, co oni nagrywali i tego, co się działo na ulicach. Czyli w sumie będziemy mieli filmy, tak? Będziemy, będziemy mieli dwa jako, co najmniej jako filmy. Jako materiał, mhm. jakieś zdjęcia, tak? Zdjęcia robione. już są, tak, umieszczane na komos. A coś było, będzie pisane? Będzie, są relacje pisane mhm. i będzie, książka z tego powstanie w ogóle, na koniec tego projektu, także mhm. to ona zgromadzi wszystkie te relacje po redakcjach, zdjęcia. No i te wszystkie materiały będą właśnie w ten sposób. No i oprócz tego oczywiście hasła będą stworzone. Na i... podstawie tej książki jako źródła, czy będą publikować na stronie? Bo wtedy też się zastanawialiśmy na tym pierwotnym spotkaniu, czy mm -hmm. że to była twórczość własna, gdyby od razu z wyjazdu pisać w artykule, tak? Więc trzeba to gdzieś jeszcze opublikować. No pewnie tak, pewnie to będzie publikowane na stronie, a potem jako książka, nie wiem, dokładnie zobaczymy. To koordynują właśnie bardziej etnografowie, którzy no, muszą tam u siebie w instytucji coś z tym zrobić mm -hmm. i, i, i zarządzić tym jakoś. Także temat jest bardzo ciekawy, bardzo rozwojowy, wiele haseł zostanie wzbogaconych dzięki temu, no na przykład Chobienice uzyskają właśnie taką informację o tym, że tam się ten obrzęd odbywa w ogóle, nie było takiej informacji. Chobienice to nieduża wieś, to jest 1300, 1300 mieszkańców. Ale nie duża, no duża chyba jednak, jednak <śmiech> 1300. Ale, ale w każdym razie, no taka wioska bardzo sympatyczna i miła, także fajnie wspominam ten wyjazd. No i szykujemy się na kolejne spotkania. Z właśnie z, z rokiem obrzędowym z Wikipedią. Sam projekt ma swoją stronę oczywiście w, komu, w, wiki, w Wikimediach. Tutaj trzeba by było zamienić ten link, bo tak myślałem, że w zeszłym tygodniu w drodze do Chobienic uda mi się nagrać rozmowę, ale nie udało się, więc tutaj po prostu umieścimy linka do, do, tego projektu, do tego wiki projektu, który jest realizowany wspólnie z Muzeum Etnograficznym, z Państwowym Muzeum Etnograficznym. No to tyle. Chcecie o coś zapytać, co, co tam było, czy wszystko wyczerpująco opowiedziałem? Wyczerpująco pytanie teraz, kiedy następny wyjazd? No to trzeba by było w kalendarz Aha, spojrzeć. Okay. Ja nie jestem zapisany na żaden kolejny. To tak, nie, nie tak szybko. Chyba dopiero gdzieś w okolicy e, Nocy Świętojańskiej coś jest kolejnego, ale to będziemy na, na bieżąco informować. E, kolejny temat. E, Autycy edytują Wikipedię. To artykuł z Gazety Wyborczej, nie sieć bezczynnie, redaguj wikipedię, to jest tytuł. Justyna Suchecka i Karolina Brzezińska, 31 marca napisały ten artykuł. On nie wiem, czy jest dostępny jeszcze. Jest dostępny w archiwalnej wersji. Naszej. No, ja, go, ja go tak, znaczy to był taki wstęp do tego artykułu. To nie jest pełny artykuł, tylko taka zapowiedź tego artykułu, który później się ukazał. Yy, ale na stronie było coś więcej, czy ukazało się w gazecie w szerszej formie? W sensie w papierze? Nie wiem, czy w papierze, bo nie, nie, Aha, nie kupuję okay. po prostu, nie, nie mam papierowej wersji. Wiem, że to jest tylko zapowiedź, to co tutaj mamy w linku, a artykuł też był już pełny, opublikowany. On był no, może trzy razy większy niż to, co jest tutaj w tej chwili. Bardzo ciekawe to, co nas zainteresowało już jakiś czas temu, podczas gdy te warsztaty się odbywały, bo Agnieszka Kwiecień i bodajże Tomasz Ganicz też chyba tam byli? nie pamiętam, byli na spotkaniu właśnie z dziećmi autystycznymi i, i okazało się, że oni... Co, co? Pamiętasz Wojtek, kto tam był? Znaczy przede wszystkim bardzo, bardzo dużo do, do tego artykułu przyłożył się na rzecznik prasowy. Tak, no to, to prawda, tak, tylko ja mówię o tym, o tym spotkaniu, które odbyło się. Ale o spotkaniu, oprócz Krzysztofa, szczerze powiedziawszy, nie, nie pomnę, nie przypomnę sobie. A, to Krzysiek też był i Nowa, w takim razie był, byli tam na pewno. E, tak. E, i No i właśnie okazało się podczas tego spotkania, że, że, warto rozszerzyć akcję i spotykać się częściej, chyba kolejne spotkanie odbyło się w Warszawie. No i właśnie dzieci autystyczne okazało się, że bardzo e, tutaj e, angażują się w tą w, w edytowanie Wikipedii, bo mają takie zdolności, które w innych dziedzinach nie są doceniane, a tutaj w bardzo łatwy sposób można wykorzystać i w bardzo pożyteczny sposób mogą się przyczynić do, do czegoś, do budowania czegoś i poczuć swoją wartość. No to, to chyba najważniejsze, co wynika z tej akcji. No tak, no to przejdźmy może w takim razie do najczęściej oglądanych w marcu. Wojtek, tak jak mówiłem, zrobił nam zestawienie i dzięki temu w ogóle mamy cokolwiek, bo jak wchodziłem 1 kwietnia właśnie w to zestawienie to nie działało. No akurat serwer nam tutaj odmówił posłuszeństwa, zdarza się niestety. 2 kwietnia też nie działało, 3 kwietnia też nie działało, no i nie wiem, chyba 5 albo 6 znowu zaczęło działać, ale już nie można było zobaczyć, jakie statystyki były na koniec marca. No ale Wojtek pod koniec marca zrobił takie zestawienie, bo wiedział, że go nie będzie na audycji, wiedział, że go nie będzie również dzisiaj, więc po prostu spisał nam to, co, to, co się, to, co było najczęściej oglądane. No i tak. Tylko nie mamy kolejności takiej prawdziwej. Wiadomo, że tam Polska się pojawiła pewnie na piątym czy szóstym miejscu jak zwykle. Pewnie jakiś stały element tych statystyk też się jeszcze pojawił. W każdym razie Sulejman wspaniały ciągle jest na, na topie, to znaczy ciągle jest wysoko w statystykach. Jest to turecki serial kostiumowy, Wspaniałe stulecie, to znaczy Sulejman Wspaniały to jest bohater tego serialu kostiumowego. Już trzeci miesiąc właśnie jest w tym zestawieniu, także to jest, cieszy się dużym powodzeniem widocznie ten serial. Ja go nie widziałem. Wy widzieliście coś? Nie oglądałem. Temu? Może warto się zainteresować właśnie dzięki temu. Może ciekawy. Troszeczkę niewolnica Izaura przerzucona Aha. na Bliski Wschód, tak. A, no to myślałem, że to jakiś, jak taki kostiumowy, no ja lubiłem kiedyś. Kostiumy. Najmniej, przynajmniej ja y, takie wrażenie odniosłem po jakimś tam krótkim obcowaniu z telewizorem. Aha. No, no tak. To może nie warto jednak, ale może no, ciekawe, że tyle osób ogląda. No, Izaura to chyba rzeczywiście zawładnęła Polską. Na... No, wiesz, Izaura jako pierwsza telenowela, która była w ogóle emitowana w polskiej telewizji, y, była, była szałem tak naprawdę y, te 30 lat temu. Cóż, może szał nie opadł. No, właśnie, właśnie, może brakuje tego teraz, bo to był, zdaje się, brazylijski serial, prawda? Ta Izaura, Niewolnica Ach. Izaura. No, ciekawe, ciekawe, że to jednak ciągle głód jest takiego troszeczkę yy, innej kultury, bo w sumie. To, ludzie ciś... lubią patrzeć na, na intrygi, na, na, na, na, na tego typu rzeczy. No? No, przecież, ale mamy całą masę własnych produkcji teraz, już takich mydlanych oper. Chyba z dziesięć takich seriali non-stop chodzi. I znowu nie jestem ekspertem, ale być może ludziom znudziło się to nasze, to polskie. Może, może ten rejon geograficzny, który jest we wspaniałym stuleciu, no jakoś do nich przemawia. Jakoś... No, może. Sporo osób chyba jeździ do Turcji na wakacje, odwiedza. No, jest to na pewno popularne, popularne mhm. miejsce docelowe. No, na kolejnym miejscu, wysoko w statystykach, znalazł się 8 marca, Dzień Kobiet, hasło. Ale. A to mi znowu przypomina komentarz Krzyśka Machockiego sprzed ponad pół roku, że często oglądanym hasłem wtedy był, był Dzień Edukacji Narodowej bodajże w październiku, dlatego, że, że może ludzie po prostu chcą wiedzieć i dowiadują się z Wikipedii, co, co warto dać, czy kwiatki, czy czekoladki nauczycielom. I pewnie tutaj sytuacja tego samego typu. No ale okazuje się, że właśnie Dzień Mężczyzn miał odrobinę większą liczbę odsłon niż Dzień Kobiet. To tak chyba na przekórę, jak ktoś, bo coś mówiło się, że dwa dni później chyba jest ten Dzień Mężczyzn, A jakoś... Wiesz, no, ale z drugiej strony yy, Dzień Kobiet jest Świętem już tak zakorzenionym głęboko, że chyba całkiem sporo o nim wiemy, ewentualnie sobie możemy chcieć przypomnieć co, co nieco na jego temat. No a Dzień Mężczyzn to takie takie nowum. In, infobox pokazuje, że 19 listopada. No właśnie, są rozbieżności chyba, yy, to znaczy, ale w haśle? Yy, w artykule w Infoboxie, 19 listopada, Aha. Dzień Mężczyzn. Co ciekawe. Ale podobnie było w marcu 2014 roku, więc ten głód tej daty jednak <grych> powtarza się e, co roku. E, 5 marca rocznica urodzin Momofuku Andu. Oglądany za sprawą Google Doodle, czyli taki, takiego obrazka, który pojawia się na stronie wyszukiwarki Google. No to to tak fajnie, że oni mają taką siłę zwracania uwagi na coś. No to jednak jest zwykle, znaczy to jest bardzo często strona domyślna, tak, U ustawiona w... No tak. W związku z mm -hmm. tym od razu się wchodzi, od razu się, pokazuje się ten obraz. Ale co? ona stała się taką, dlatego, że tam właśnie nie było żadnych reklam, nie było, to była czysta strona, na którą po prostu tylko można było wpisać swoje wyszukiwanie, a teraz zaczynają właśnie Google korzystać z tego i zaczyna sprawdzać, jak to działa, tak? czy, hmm. czy to rzeczywiście spowoduje, jakieś e, zainteresowanie. I ciekawe artykuły rzucają W dodatku nie, nie jest to reklama, tylko po prostu coś ciekawego. Tak, są to, są to rzeczy okolicznościowe, rocznicowe. Ciekawy e, pomysł, nie? Rocznice, okrągłe rocznice urodzin, nie wiem, chociażby autorów książek dla dzieci czy, czy, czy ilustracji, tak? czy książek ilustrowanych. To jest coś, co Um, dzięki czemu można się dowiedzieć o tym, że są tak, jacyś tacy fajni autor, autorzy, którzy stali się, nie wiem, kanonem książek dla dzieci gdzieś w krajach anglosaskich. No taki, um, taki czy wiesz. Dzieci się to widuje nawet u nas, a, a, a nagle się coś ciekawego można dowiedzieć. No, tak bym porównał to do, do naszego czywiesza, czyli taki, takiego też właśnie. No, zdecydowanie. No. Zastanawiam się też, jak Google Doodle, takie, takie właśnie tematyczne przekładają się na oglądalność haseł, to tak a propos troszeczkę tego, no bo wiadomo, że jeżeli klika się taki obrazek, takiego Doodla, to w wynikach wyszukiwania się pokazuje Wikipedia bardzo wysoko, jako Co? wysoce mhm. indeksowana przez, przez Google. Znaczymy. Pytanie właśnie, jak takie akcje typu Google Doodle, przekładają się na widoczność haseł. Wydawało mi się, że tam zawsze był mocny pik w momencie w, no, ustawienia widać, takiego obrazka. Jak widać, mam w Andu, kto by to tam zajrzał do Wikipedii, tak kto by z innego pomyślał, powodu. żeby tego szukać. Mhm, także tutaj widać, że właśnie pojawiają się w statystykach nawet, y, nawet naszej y, Wikipedii polskiej. No i ciekawe, w jakim kierunku to dalej pójdzie, bo co, co dalej z tymi dudlami będzie, czy nie? Czy one będą dalej tak sobie istnieć? Czy codziennie będzie coś nowego? Będzie tam reklama za jakiś czas. Nie. Nie. Chyba, że spersonalizowane. Myślę, myślę, że zbyt yy... Częste wrzucanie doodli przez, przez, przez Google będzie powodowało to, że to po prostu spowszednieje, że to nie będzie właśnie takie wow, ciekawe, nie, nie, nie dostanie się efektu wow, tylko będzie a, kolejny obrazek, co dzisiaj. Tak, tak. I już mam, już, już wiem, że na to nie należy zaglądać, prawda? Tak, a to kto jest jakieś o, dokładnie, zaskoczenie, dokładnie. że zamiast logo, o, tutaj coś innego jest i ładny obrazek i jak to kliknę, to się czegoś fajnego dowiem, nie? Może to chodzi mm -hmm. o to, żeby takie, taki efekt uzyskać na razie, a potem coś ciekawego się dowiem. I... Taka, Google, Google, Google pierwszy pojawił się w 98 roku. Tak? <laughs> tak, no przynajmniej tak podaje y, Wikipedia, że, że pojawiło się to Klikam, po wersja angielska oczywiście. Mhm. I nie mamy. A nie, mamy. Pojawiło się to na okoliczność festiwalu Burning Man w, 90, w 98 roku. I logo zostało zaprojektowane przez Larry'ego Page'a i Sergeja Brina, czyli ojców założycieli. Ale to logo Google, tak? Logo ten doodle na, na, na okoliczność festiwalu mhm. Burning Man mhm, z a, to, tak, roku. Każdy jest oddzielnie projektowany. Mhm. No właśnie, to ma dużą tradycję, ale tak dopiero teraz jakoś do tego wracają i próbują to odnowić, te swoje pomysły. No w ogóle wielka firma i wielkie, wielka kreatywność po tej stronie niewątpliwie przyjemnie jest oglądać i dowiadywać się, co tam nowego w Google. Ja przynajmniej mam z tego przyjemność i tak obserwować, w którą stronę to zmierza, jak się boksują z Facebookiem na przykład. To jest też ciekawe w kwestii wideo na przykład, ale to może nie na dzisiaj temat. Ciekawe jest to, że na angielskiej wersji oczywiście jest artykuł, a u nas pusto. Ciekawy jestem, czy ktoś próbował utworzyć. O tych obrazkach. Google du Dudu? Tak. Zaraz ci powiem. Już sprawdzam. A na angielsku jest całkiem sporo tekstu. Nie, ten artykuł nigdy nigdy nie powstał. Nie wzbudził zainteresowania Wikipedia. Nie, nie, nie, w polskiej wersji Wikipedii nie ma. Nie ma historii artykułu Google Dudu nawet jako, jako skasowanego. Mm -hmm. No i tak, 1 marca Żołnierze Wyklęci, to jest Narodowy Dzień Pamięci, taki właściwie nowy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo tą historię dopiero niedawno możemy głośno artykułować i to właściwie wydawałoby się, że po 20 paru latach od odzyskania niepodległości to już najwyższy czas, żeby te wszystkie historie ujawnić, ale ciągle dowiadujemy się o nowych, prawda? I i jednak Żołnierzy Wyklęci, no to też historia, której, której nie znaliśmy, w szkołach się nie uczyło. No i teraz też ten Narodowy Dzień Pamięci przypomina, no i, i ludzie chcą zobaczyć hasło w Wikipedii, żeby się dowiedzieć, co to było tak naprawdę. Także fajnie, że tutaj też możemy w ten sposób pomóc. Yy, kolejne hasło to słowo na wykopie, które było często używane w marcu w związku z tą sprawą, <śmiech> troszkę naokoło opowiadam o tym, co tutaj mamy jako kolejne, yy, kolejne wyróżnione w statystykach hasło. Koprofilia. Może więcej na ten temat nie będę mówił, bo może ktoś akurat nie wiem, je obiad <śmiech> albo, albo podwieczorek. Najczęściej artyku oglądanym artykułem miesiąca marca zostanie na pewno, i tak chyba się stało rzeczywiście, zaćmienie słońca z 20 marca. No i tutaj mamy całą masę informacji o zaćmieniu słońca, ale też o tym zaćmieniu konkretnym, czyli jest obrazek, który się pokazuje, jak, jak, to pełne zaćmienie przebiegało i jak niepełne zaćmienie było widoczne na, na naszej półkuli, na na, na, na, kuli ziemskiej w ogóle. Jest y, kilka zdjęć y, i wszystkie dane, które, y, no, które są tutaj takie bardzo szczegółowo opisane. Po raz kolejny się zastanawiam, co to za dziwny zwyczaj umieszczania Polski poza światem. Tak. Jak się spojrzy na ten artykuł, to widać, że sekcja o zaćmieniu Słońca na świecie jest na tym, tym, to, tego samego poziomu sekcją, co zaćmienie Słońca w Polsce, to konkretne. Tak, Aha. to są oba nagłówki pierwszego poziomu. Na świecie i zaćmienie Słońca widoczne w Polsce. Moim zdaniem powinno być pod sekcją, tak przy okazji, bo to jest częsty problem. W kalendariach to się pojawia w wielu no artykułach, że mhm. jest w Polsce i na świecie. No bo można wtedy dodać w innych krajach też, prawda? Yy, powiedziałbym, że nawet należy. Mhm, yy -y, i pomiary w Warszawie powinny też być pod punktem do zaćmienia słońca widocznego w Polsce, masz rację. No to znaczy, pomiary w Warszawie są pod, pod sekcją. Tak, one są, ale, ale, ale w Polsce nie jest pod sekcją do świata. No to zmień, śmiało edytuj. Tak, tak, tylko chciałem zwrócić na to uwagę, zaraz to zmienię. Że, że taki jest, taka jest tendencja, żeby tak to mm, opisywać, tak? Żeby że... dzielić wszystko na polskiej świat. Aha, no może, może to jest taka jakaś mania nasza tutaj e, wikipedyczna, no ale to właśnie... No znowu znowu kwestia tego, że Wikipedia, czy jest Polska, czy jest polskojęzyczna, no ja uważam, że jest polskojęzyczna, więc nie powinna być polocentryczna. No niewątpliwie. Ale nie masz nic przeciwko istnieniu takiej sekcji, jak tutaj jest? Nie, bo, bo nie ukrywajmy, że odbiorcami y, polskojęzycznej Wikipedii w znakomitej większości są Polacy, mieszkający też bardzo często w Polsce, więc y, m, przed tym nie uciekniemy, tylko że po prostu epatowanie jakąś polocentrycznością jest y, czymś, no, czego nie zaakceptuję raczej. Mm -hmm. No ale tutaj chyba rzeczywiście to łatwo zmienić i, i, i powinno to być w podpunkcie, a nie... W głównym punkcie, to już tym się tam widzę, że stukasz, tak? tak, tak? tak już, Marek już stuka. Już zapisuję. To zaćmienie słońca tutaj linka mamy w notatkach do dzisiejszej audycji. Kolejna rzecz, no bo to chyba już wszystko na ten temat, na temat tego zestawienia z marca. Może kwietniowe uda nam się złapać, jeśli nasze narzędzie nie wysypie się, bo to jest jedyne narzędzie, które umożliwia takie śledzenie statystyk na żywo pod koniec kwietnia. No właśnie na początku maja spróbuję je złapać. Jeśli się uda, no to, to na początku maja będziemy omawiać statystyki z kwietnia. I bardzo dziękujemy Wojtkowi Mężykowi za to, że nam zapisał to, co, to, co tutaj mamy w notatkach. Aha, przy okazji przypomnę, że notatki właśnie znajdują się na stronie nowiny.podcasty.info. Po lewej stronie jest link do notatek. Każdy może je edytować. Zapraszamy do dodawania ciekawych tematów, jeśli chcecie o coś zapytać albo znaleźliście coś ciekawego na tematy związane z Wikipedią, z projektami siostrzanymi, to tutaj właśnie jest dobre miejsce, żeby o tym napisać, a my będziemy potem omawiać te tematy, które zostały zgłoszone. No i właśnie jednym z takich tematów jest 100 wiki days, właściwie 100 wiki days powinienem powiedzieć, mm -hmm. na bazie 100, 100 Takie Takiej akcji, która e, zmierza do pokazania światu, że zmierza do pokazania światu, byłem szczęśliwy przez 100 dni z rzędu. E, Dopiero, dopiero dzisiaj pierwszy raz na to trafiłem, szczerze powiedziawszy. No ale akcja, jak widać, zebrała milion siedemset tysięcy użytkowników na, na Facebooku, na Twitterze. Mm -hmm. No um, ale to, to powiedzmy najpierw, o czym na czym polegała ta akcja Happy Days. E, pamiętasz, czy... czy... Nie, nie, no musiałbym, musiałbym, że tak powiem, uszyć to na bieżąco. Po no prostu też polega mi się to tak, na tym, wydaje. Mhm. żeby przez 100 dni, nie opuszczając żadnego, zamieszczać zdjęcie czegoś, co akurat tego dnia sprawiło, że jesteś szczęśliwy, tak? I, I pokazać, że, że byłeś szczęśliwy przez to przez 100 dni pod rząd bez przerwy. No, fajny pomysł. Ja, ja widziałem chyba na Fliksze takie zdjęcia na przykład. Były rzeczywiście numer 100, setny dzień, tam 38 dzień i tak dalej. się zastanawiał o co chodzi właściwie, bo tak nie, nie wiedziałem, o co chodzi. Ale chyba rzeczywiście o to chodziło, że, że to jakaś tego rodzaju akcja była, niekoniecznie happy days. Ale mm. właśnie wiki days, czyli, czyli 100 dni non-stop z edytowaniem wikipedii codziennie. To jest pomysł, który również został zgłoszony jako prezentacja na WikiManie 2015 w Meksyku przez użytkownika, użytkowniczkę Spiritia, Basia Atanasowa z Bułgarii. Mhm. No i przede wszystkim no, polega na tym, żeby codziennie dodać nowe hasło przez, przez 100 dni. No, bardzo mi się podobają zasady, które tutaj są wypisane. Pierwsza zasada to nie oszukuj. Oszukujesz tylko siebie. Druga zasada to baw się i dziel przyjemnością. To jest bardzo, bardzo cenne i fajnie no, charakteryzuje. Zasady nie przygotowuj artykułów z góry, czyli, czyli pisz z palca codziennie. No właśnie. I nie opuszczaj dni i nie nadrabiaj zaległości, bo to nie o to chodzi w tej akcji właśnie. Chodzi o to, żeby jednak codziennie coś napisać i niech ci to przyniesie właśnie radość i, i przyjemność. Powiedziałbym, że to jest trudne wyzwanie, żeby codziennie artykuł napisać, a u nas chyba nikt w tym kierunku nie działa z tego, co widzę na tej liście. Nie ma tu polskojęzycznej Wikipedii. Może nie może rzeczywiście, może u nas się nie... Ale u nas jest chyba cała masa takich wikipedystów, którzy codziennie robią to przez 365 dni, a nie w roku, a nie, nie tylko 100 dni. Takie mam wrażenie, przynajmniej jak patrzę na tę tabelę. Gdzie... W, ramach, w, ramach, w ramach akcji pojawiły się, pojawiły się tłumaczenia artykułów z polskiej wikipedii, m.in. Małgorzata Karolina Piekarska, Andrzej Mostowski, chociaż artykuł o nim został przetłumaczony na bułgarski z angielskiego. Tak samo z angielskiego na bułgarski został przetłumaczony artykuł o helenie rasiowej. Mhm. Jest na, na stronie jest tabelka na której widać, że no w ramach tej akcji powstało już ładne. O, nawet nie, nie, nawet nie wiem ile, bo e, nie ma tutaj licznika, nie ma tutaj kolumny z licznikiem, e, no ale to już jest na pewno trzycyfrowa liczba e, artykułów. Ale... ale, no właśnie, ale o, liczba ofiar tej e, akcji, jak gdyby, jeśli tak można powiedzieć, wynosi 37. No to, to, to nie jest dużo, wydawałoby się. No ale 37 razy e, 100 to już jest 3700. Ale powstają też tłumaczenia z polskiej wersji. Na przykład tłumaczenie artykułu Małgorzata Karolina Piekarska. Tak dobrze. No i jedno jedyne tłumaczenie z polskiego na, na ukraiński, tak. Małgorzata Karolina Piekarska. Mhm. No ciekawa akcja. Ciekawa, tak jak wielu, wiele innych akcji w Wikipedii, one tak opierają się na tym, co ktoś chce robić, a nie. Nie jest to jakaś akcja narzucająca, ale nagrody są, nie ma nagród, nawet pewnie tutaj nagrodą jest po prostu wysoka pozycja, czy, czy po prostu zabawa tą, tą, tym pomysłem. Ale ten artykuł, jeszcze powiem o pani Piekarskiej, to jest jedyne tłumaczenie, to, które powstało w ramach tej akcji. W sensie... Z polskiego, tak. Artykuły, dwa artykuły o polskich, dwie polskie biografie, biografie Polaków zostały zaczepnięte, przetłumaczone z, na bułgarski, z angielskiej wersji Wikipedii. No chodzi po prostu o znajomość języków. Nie wymagajmy, żeby, żeby wikipedyści z Bułgarii czy z Ukrainy posługiwali się na tyle biegle językiem polskim, żeby z niego tłumaczyć. A polskich użytkowników tam nie ma. No właśnie. tej akcji. No to ciekawa akcja. Zachęcamy w takim razie polskich użytkowników, żeby też dołączyli. Jeśli ktoś to robi, no to wystarczy, że doda po prostu do swoich edycji hasztaga. Um, A tak ile no to to będzie pisał te, te, te haszba No, co, co no ja, myślę, ja myślę, że to sporo jest takich ludzi, którzy codziennie piszą, ale, ale nie, nie używają hasztaga. No, <śmiech> może, może nie. Bo nie, niekoniecznie codziennie czach, znaczy można coś zrobić w Wikipedii, ale niekoniecznie jest to nowe hasło, prawda? Więc to, to trudne wyzwanie, ale ciekawe, ciekawy pomysł. E, jeśli ktoś tak robi, no to bardzo prosimy, żeby dać nam znać, może udałoby się coś na ten temat więcej powiedzieć, jak to się udaje od strony kogoś, kto bierze udział w, w takim wyzwaniu. E, kolejny temat... To, nie na ten notatnik, spojrzałem właśnie, ta, to potwierdzenie stewardów, że chcą nadal być stewardami, tak? Opowiesz nam coś o tym, Wojtku? Tak, e, Stewardzi wybierani są raz do roku i równolegle z wyborami nowych stewardów, dotychczasowi Stewardzi składają swoje deklaracje co do tego, czy chcą e, tę funkcję dalej sprawować, a społeczność ma prawo się wypowiedzieć, ma prawo skomentować, e, działalność stewardów. Są tacy stewardzi, którzy nie zamieszczają nawet swojego oświadczenia i automatycznie tracą swoje, swoje uprawnienia. Są też tacy, którzy nie oszukujmy się, tak samo jak administrator jednego projektu, przez to, że ma troszeczkę większe uprawnienia i, i potrafi, nie wiem, ukarać użytkownika, tak, to są działania kontrowersyjne. Tak samo stewardzi też podejmują kontrowersyjne działania. Do tej pory e, zapis w, w zasadach e, mówił, że jeżeli stewardzi ustalą, że, e, wynik, że, że istnieje konsensus, by odebrać mhm. w trakcie potwierdzenia e, uprawnienia stewarda, wtedy steward traci swój status. I w, e, użytkownik MF Warburg, który e, za, zainicjował dyskusję, uważa, że ten zapis należy ujednolicić z innymi zapisami, z, z zasadami wyboru stewardów, z zasadami wyboru i utrzymania innych funkcji w projektach. I że należy zapisać, że jeżeli nie ma konsensusu, by utrzymać uprawnienia stewarda, mhm. wtedy są one stewardowi odbierane. Mhm. No to spora mhm. zmiana, chyba? Jest to spora zmiana jest to pewne zaostrzenie yy, zasad. Bo tak naprawdę, żeby do tej pory odebrać uprawnienia stewarda, to musiał być konsensus, że one muszą zostać odebrane. Mm -hmm. A tak naprawdę teraz wystarczy, że nie będzie konsensusu, by no, no uprawnienia leaving, utrzymać M użytkownikowi i on je straci. Mm -hmm. Hmm, także zmiana dosyć duża. Hmm, tak naprawdę nie wiem, czy istnieje konsensus co do samego, samego, samej sensowności wprowadzenia tej zmiany, bo pojawiają się tutaj zarówno głosy poparcia, jak, jak i głosy um, krytyczne, chociaż wydaje się, że, że tych głosów poparcia jest nieco więcej. Pytanie, czy to zostanie uznane za konsensus. Pomysł wydaje mi się dosyć dobry. Podobno jest taki efekt psychologiczny właśnie, że jeżeli ktoś ma być odwoływany, to raczej powinny być, powinno być głosowanie za jego utrzymaniem niż za odwołaniem, bo jak ktoś głosuje za odwołaniem, to może mu być, może się z tym źle psychicznie czuć, prawda, że tutaj teraz głosuje, że kogoś ma odwołać, tak? No Fajnie jest mieć poparcie, A, prawda? A, to, to, to, to mhm. pierwszy, pierwszy, Poza tym, no, wracając do samego tego, samej, samej zmiany w zasadzie, pierwszym powodem e, dla wprowadzenia tej zmiany jest to, że Aktualnie zapis um, de facto uniemożliwia odebranie um, uprawnień stewarda, nawet jeżeli, nawet jeżeli w stosunku do stewarda jest dosyć silna opozycja. Mhm. Um, zdarza się, że, że, że uprawnienia stewarda są zatrzymywane, ne, nawet jeżeli 40-50% użytkowników wypowie się przeciwko. W, w, trakcie, w trakcie dyskusji nad potwierdzeniem e, sprawowania funkcji przez kolejny rok. Mm -hmm. No, Ale to, to jest na pewno ciekawsza forma, że właśnie uzyska się tak zwany pozytywny feedback, prawda, od, uh -huh. od użytkowników. No i to też motywuje dodatkowo, bo jak, jak masz co roku poddawać się czemuś, gdzie, gdzie padają tylko głosy krytyczne i, i to jest oczekiwane w dodatku, no to, to takie nieprzyjemne jest rzeczywiście, to bardzo zniechęca, to nie motywuje, to demotywuje wręcz. Natomiast tutaj pewnie jest próba właśnie odwrócenia tego. Tylko wiem, że z takim pozytywnym odzewem jest o wiele trudniej niż z negatywnym. To znaczy, jak coś nam się nie podoba, to o wiele częściej reagujemy na to, że coś nam się nie podoba. Natomiast jak nam się podoba, to rzadko reagujemy pozytywną reakcją, prawda? Czyli znaczy... E, tak, bo gdzieś, gdzieś czytałem dawno dawno temu, że podobno negatywnymi opiniami jesteśmy siedem razy bardziej skłonni się podzielić niż no opiniami pozytywnymi. Mm -hmm. Może dlatego, nie wiem, wszelkie, wszelkie oceny, wszelkie komentarze internautów na forach internetowych, w, w, w portalach newsowych i tak może dlatego więcej za, zauważa się tych komentarzy negatywnych. Mhm, takiego Ale, hejterstwa tak zwanego. Tak, tak, tak. tak, tak. No to znowu yy, yy, znowu do Krzysztofa Machockiego bym się odwołał i do jego niedawnej debaty o... No można o, jej posłuchać. I, można jej posłuchać na kanale Wiki Radia. Na, na, w podcaście. Także tutaj też trzeba było yy, może jakiś odnośnik dodać w dzisiejszych notatkach. Warto też zwrócić uwagę, że co innego są komentarze, yy, gdzie ta opinia, którą ludzie wyrażają negatywna jest... Yy... Bezskutkowa, tak? Ludzie mają, myślę, często takie poczucie, że mogą sobie pisać różne krytyczne opinie, bo w zasadzie nic z tego nie wynika. A tutaj jednak mamy dyskusję konsensusową, czyli głosowanie i jednak tutaj wyrażenie negatywnej opinii pociąga za sobą, myślę, większe konsekwencje i z tym może być problem. Nie, no oczywiście, że należy sobie roz, rozdzielić, nie wiem, takie pyskowanie i pyszczenie w komentarzach yy, w, w komentarzach na portalach newsowych od, od rzeczywistego udziału w głosowaniu, od rzeczywistego no, decydowania o, o, o statusie zaawansowanego użytkownika. Tak? Mhm. Mm no dodałem w każdym razie tę tą, tą debatę i to chyba już wszystko na dzisiaj. Jeszcze uzupełnię notatki o te wątki, o których rozmawialiśmy. Was też proszę, jeśli coś tam przyjdzie wam do głowy, żeby uzupełnić. To... No, z ostatniego spotkania zarządu było, no właśnie. że tak powiem, niewiele. także. No jutro spodziewamy się kolejnej relacji od Natalii. Mm -hmm. Może za tydzień o tym coś opowiemy, no i przypominamy... Właśnie, no to może no to może jednak nawiąże Natalia Krzysztof i Marta zostali zatrudnieni, ich zatrudnienie zostało przedłużone do końca roku. No właśnie, tak mi mignęło. Z opóźnieniem drobnym zdaje się. To gratulujemy. Z drobnym opóźnieniem zdaje się. Robnym opóźnieniem, tak, bo, bo no myśleliśmy, że ich umowy są, kończą się w kwietniu, a nie w marcu. E, cóż. Hmm. To nieprzyjemne musiało być dla nich. <laughs> Współczuję. E, w każdym razie gratulujemy, bo, bo, bo fajnie, dobrze pełnią swoje funkcje, myślę, i, i chyba będzie tylko coraz lepiej. Na długo zostaje Do końca roku. Do końca tego mhm. roku, okej. Okay. Przedłużona do końca roku. No to tak, taki okres próbny, teraz dłuższy okres, chyba tak, a potem jeszcze dłuższy pewnie będzie, no to tak normalnie jest. No, mam się, nadzieję, mam w nadzieję. W miarę nabierania zaufania to, to chyba się poszerza, wydłuża, tak mi się wydaje. No dobrze, no to kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszam za tydzień, troszkę przekroczyliśmy 45 minut, więc e, kończymy. E, ja nazywam się Borys Kozielski, e, był ze mną Marek Mazurkiewicz. W do studiu. usłyszenia i w, w Gdańsku w swoim domu prywatnym, nie w studiu Wojtek pędzich. Dziękujemy Wojtku. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.